Agaton Giller, Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854, odcinek 49. Wróciwszy z przechadzki do pisarza i przenocowawszy jeszcze jedną noc, pod gościnnym dachem, który i między wrogami znalazłem, wdzięczny i swobodny w duchu, wyjechałem do grochowca z jednym tylko konwojującym podoficerem. Szybko mijaliśmy nadklezmeńskie pagórki i duże zamożne wsie. W jednej z nich drewniany dworek dziedzica, stojący w ogrodzie, brzmiał uciechą i ucztą. Panny wykwintnie i bogato ubrane spacerowały po wsi, a mężczyźni na ganku przed domem pili herbatę z ogromnego samowaru i grali w karty. Panna, zapewno córka dziedzica, bystrych i wyzywających oczów kobieta, miała na sobie białą, muślinową suknię osypaną drobnymi kwiateczkami. Towarzyszki jej niemniej eleganckimi sukniami zamiatały kurz wiejskiej ulicy, idąc miarowym salonowym krokiem, sztywnej i nadęte jak balony, głośno się śmiały, a wiejskie dziewki ciekawie przypatrywały się pańskiej elegancji i zapewne zazdrościły im ładnych muślinów, czarnych atłasów i niebieskich żagnotów. Podoficer konwojujący mnie znał wybornie całą okolicę i wesołymi, a dowcipnymi opowiadaniami bawił mnie przez całą drogę i zmuszał woźnicę do prędzej jazdy. Nie wiem sam, jak przejechaliśmy tę stacją i kiedy stanęliśmy w mieście Grochowcu, przyczepionem do górzystego zabrzeża Klazmy. Rozrzucone domy, ubogie domki i kletki Ledwo stanowią jakąś całość Cerkwie tylko nadają mu powagę miasta Chciałem jeszcze dzisiaj wyjechać z Grochowca Lecz za Sidatiel, od którego zależy dawanie podwód Odrzekł, że dzisiaj nie ma gotowych podwód Ale jeżeli dam na czaj, to się wystara o podwodę na herbatę, tak samo jak u nas, proszą na wódkę. Trudno było w położeniu mojem dawać czynownikom łapowe, których i od więźniów nie wstydzą się przyjmować. Podoficer zaprowadził mnie do kancelarii naczelnika inwalidów, gdzie wobec Zasidatiela powiedziałem oficerowi, że pan czynownik żądał ode mnie pieniędzy za podwodę, lecz ponieważ nie jestem w możności zapłacenia, więc go proszę o zmuszenie pana czynownika do dania mi podwody bez pieniędzy, jak to sprawa żądać mogę. Zasidatiel ogromnie się oburzył na moje słowa, a widząc przed sobą biednego rekrucika rzekł do mnie: Kto ty taki, ażebyś śmiał mi takie rzeczy mówić? Ja cię nauczę, ty rekrócki łbie, mówić. — Z czynownikiem. — Odpowiedziałem mu. — Chcesz wiedzieć, kto jestem? — Oto ci powiem, że jestem więźniem politycznym, od którego nie masz prawa brać łapowego, a upiwszy się — był piany — nie masz prawa rozprawiania z człowiekiem trzeźwym. Za trzewił się i drgał ze złości czynownik i nie wiedział, gdzie podziać swoją małą figurkę. Widać było, że chciał mnie rugać, wyzywać, lecz wiedząc, iż rząd każe się ostrożnie obchodzić z politycznymi przestępcami i unikać z nimi wszelkich zajść i rozmów, powstrzymał się z nowym wybuchem gniewu i wyzwisk, a obecni wojskowi zreflektowali go prędko i zmusili posłać po podwodę. Dnia tego nie nadeszła jednak podwoda i musiałem nocować w więzieniu, gdzie z powodu ogromnej ciasnoty umieścili mnie w lazarecie między chorymi. W więzieniu odbywała dniówkę partia aresztantów idących do Syberii, złożona z dwustu kilkudziesięciu osób. Aresztanci ci Pieniądze moskiewskie jałmużny tracili do reszty, kupując rozmaite łakocie i zbytkowe rzeczy. Kochanki aresztantów idące w partii do Syberii wyciągały od swoich ulubionych ostatnie pieniądz na jadło i ubiory i za nie odpłacały większą czułością słodszą pieszczotą. W korytarzach na dziedzińcu siedziały rozkochane pary. Wygolony kochanek pierniczkami karmił swoją synogarlicę, Poił herbatą, stroił w czerwone chusty i pstre perkaliki. Ogromny był hałas i wrzawa w więzieniu. Aresztanci z Fortec odznaczali się bezstrzelną śmiałością mowy i ogromną rozpustą. Hulatyka i gra karty, główną jest ich rozrywką i osłodą przykrej podróży. Między tym tłumem rozrzucającym grosz jałmużny bezczelnym i zbrodniczym znajdowało się kilku rekrutów z Polski, którzy jakby dlatego złączeni zostali ze zbrodniarzami, żeby utracili moralność domową i przybyli do wojska zupełnie zepsuci. Był tu także starzec Szlachcic zagonowy, skowieńskiego, wysokiego wzrostu i rozsądny człowiek. Nie wiem, za co posyłają go do Syberii. Prócz Moskali znajdowało się w tej partii kilku Niemców, Żydów, Tatarów, Czerkiesów, Mołdawian, Szwedów, Polaków i wielu Rusinów. Byli ludzie pochodzący z gminu i ze szlachty, ukarani czynownicy oficerowie i żołnierze nocleg miałem okropny spałem na oplutej podłodze tuż obok konającego aresztanta wszystkie miejsca były zajęte i nie mogłem innego legowiska wynaleźć zaduch nieczystość zgniła atmosfera lazaretów odebrały mi sen nazajutrz Około dziewiątej godziny zabrzmiały wszystkie dzwony grochowickich cerkwi, witające procesją wychodzącą właśnie z Bliskiego Boru. Widzieliśmy ją z okien więzienia. Brzmiały wciąż dzwony i procesja weszła do miasta, a następnie na dziedziniec więzienia. Wniesiono cudowny obraz Matki Boskiej, znajdujący się w osadzie w pod Grochowcem. Archimandryt odprawił przed nim modlitwy, a tłum monachów i aresztantów chórem odpowiadał na jego śpiew poważny. Po odbytej modlitwie, molebni, każdy aresztant całował krzyż i do puszki monacha według możności składał Ofiary. Po czym procesja wyniosła się z więzienia i skierowała się ku domowi mieszczanina, który prosił archimandrytę o nawiedziny jego mieszkania z cudownym obrazem. Zwiedziwszy z obrazem wiele domów, wnieśli cudowny obraz. Do cerkwi, której przez kilka dni będą odprawiać nabożeństwa, a następnie poniosą monachowie obraz do wsi okolicznych i po kilkunastodniowej podróży powrócą do monastyru. Zwyczaj noszenia cudownych obrazów po okolicy przynosi znaczne dochody monastyrom i ma w tem dobrą swoją stronę, że roznosi wszędzie i do chaty i na pola i do więzienia ducha pobożnego. Każdy choć na chwilę pragnie mieć cudowny obraz w swoim mieszkaniu, rokując sobie z tego nawiedzenia błogosławieństwo i szczęście. Zewnętrzna strona tego pielgrzymowania obrazu jest bardzo wspaniała, różnobarwne tłumy ludu i monachowie niosący święty obraz, poważne ubiory, przeciągłe śpiewy nadają mu wiele malowniczości. Po odejściu procesji z więzienia nadeszła wreszcie długo oczekiwana podwoda i konwojni żołnierze i zabrali mnie z sobą do Gorbatowa. Jedziemy przez urodzajną równinę okoloną borami, zasianą zbożami i zabudowaną licznymi wioskami. Żołnierze powiadali, iż w tej okolicy mieszka we wsiach Dużo złodziei i rozbójników, że przed kilkunastu laty napady na podróżnych bywały bardzo częste, a przejazd był zawsze połączony z niebezpieczeństwem. Dzisiaj lepszy dozór i sądy kryminalne wstrzymały gwałtowność napadów, a grabieże zamieniły się na pokątne złodziejstwa. Zbrodnie jednak nie przestały być pospolitym zjawiskiem, a przyczyny ich są rozliczne. Przede wszystkim zaś w ciemnocie i w zabobonie spoczywają. Lud moskiewski w ogóle bardzo jest zabobonny, zabobon zaś jest ponury i barbarzyński. W roku 1848 cholera panująca w całej Most pokazała się i w Grochowcu. Lud przejęty trwogą głosił, że cholerę roznosi po okolicy Starababa. Zdarzyło się, że jakaś żebraczka właśnie w owym czasie chodziła po wsi i zbierała jałmużne. Chłopi, zobaczywszy ją, krzyknęli, że to ona roznosi cholerę i gubi ludzi. Rzuciło się wściekłe i zabobonne pospólstwo na żebraczkę i byliby ją rozszarpali, gdyby nie komisarz policji, który stanął w jej obronie. Komisarz podejrzenia chłopów uznał za słuszne, ale twierdził, iż rząd tylko może winnych karać. Wziął ją więc do aresztu i takim sposobem od śmierci ocalił. Niestety, na krótko. Chłopi przed domem czynownika długo radzili o cholerze i o żebraczce, a nie jak zwykle sprawiedliwości carskich władz, w nadziei uwolnienia okolicy od cholery napadli w nocy na areszt, w którym nieszczęśliwa była zamkniętą, odbili drzwi i najokrutniej zamordowali niewinną kobietę. Urzędnik, obudzony hałasem, zerwał się z pościeli i w jednej tylko koszuli wyskoczył do gromady. A widząc zbrodnię dokonaną, stracił potrzebne w takich razach umiarkowanie i pogroził chłopom. Groźby jego wzięto za znak wspólnictwa z żebraczką roznoszącą cholerę, więc gromada rzuciła się na urzędnika. Wówczas miejscowy kupiec chcąc ich powstrzymać od nowej zbrodni, począł przekładać niewinność urzędnika i wystawiać im smutne następstwa szału, który ich ogarnął. Zbrodnia pociąga do nowych zbrodni i kupiec więc, jak i urzędnik, padli ofiarą zabobonu. Po tych mordach tłum rozszedł się do domów, pewny, że już cholera przestanie grasować. Wkrótce zjechała komisja do wsi, zabrała winnych i oddała pod sąd. Czterdziestu najwinniejszych sąd skazał na knuty i wysłał do kopalni syberyjskich. Opowiadali mi tutaj historię niedawno temu zaszłą, o zamordowaniu syna przez własną matkę. Rzecz się tak miała. Żołnierz po długiej służbie wrócił do rodzicielskiego domu. Ojciec jego wtedy już nie żył, matka zaś nie poznała go, zestarzał się bowiem, a trudy służby zupełnie go zmieniły. Żołnierz, widząc, że go nie poznano, odegrywał rolę obcego człowieka i prosił jako taki o gościny. Późniejszym przyznaniem się do synostwa chciał matce zrobić tę większą niespodziankę. Przyjęła ona gościnnie nieznajomego żołnierza, częstowała wódką, czajem, pierogami i mięsem, a gdy się na chwilę oddalił, opatrzyła jego tłumoczek, a w nim namacała woreczek z rublami. O zmroku postawiła przed nim obfitą wieczerze i napoiła wódką. Żołnierz był rad, śmiał się i opowiadał jej o synie, nad którego losem czuła matka. Płakała. Później zrobiła mu na podłodze posłanie, a życząc dobrej nocy, pomodliła się przed obrazami i sama weszła na piec, gdzie zwykle spała. Ledwo żołnierz zasnął i zachrapał. Kobieta, po cichutku zsunąwszy się z pieca i uchwyciwszy topór, podpełzła do śpiącego. Jednym uderzeniem toporem zamordowała żołnierza. Trupa wywlekła na pole i tam go pogrzebała, a pieniądze z tłumoczka starannie ukryła. Prędko zbrodnia wydała się i zbrodniarkę osadzono w więzieniu. Tutaj dopiero dowiedziała się, iż zamordowany był jej synem wracającym ze służby do domu. Nie okazała żałości i skruchy, ukarali ją knutami i posłali do kopalni. W jednej znowuż z tutejszych wiosek ojciec umierając zostawił dwom synom swoim w spuściźnie chatę i małe gospodarstwo. Synowie podzielili się gospodarstwem i chatą. Jeden mieszkał w pierwszej, drugi w drugiej izbie, a każdy pracując na małym kawałku nie miał zysków i wpadł w biedę. Pijaństwo sprowadziło nędzę, a za nią kłótnie. I zawiść starszy, chciwością miotany, chciał zbogacić się cząstką brata. Pewnej nocy wpadł do komory, w której brat jego sypiał, lecz ten się obudził i stanął do obrony. Wszczęła się walka na topory pomiędzy braćmi. Ludzie zbiegli się, ale nie mogli rozerwać mordujących się i zapamiętałych braci, którzy w końcu utraciwszy siły padli na ziemię, a z ran otrzymanych obaj umarli. Podobne powieści opowiadane są mi na każdym noclegu, na każdym popasie. Niestety, powieści najprawdziwsze. Zbrodni jest wiele, a minister spraw wewnętrznych Łanskoj podaje liczbę roczną aresztantów na 324 391. Jest to więc... Cała armia zbrodniarzy, z pewnością liczniejsza armia zbrodniarzy nieodkrytych, chowa się w całej Moskwie. Dla niepoprawnego radia.pl czytała Katarzyna.